Witam, Fantasmagieria, wydanie specjalne, świąteczne, część druga, odcinek 335 i w tej części goszczę Michała Kowala z podcastu Masa Kultury i jako, że ten wstęp nagrywam po nagraniu, bo trochę inaczej żeśmy planowali, to teraz będzie małe, niewidoczne cięcie i zapraszam was do słuchania tej części audycji. Hej, Ja mogę coś zaśpiewać. Kącik kulturalny. Witam w kolejnej części naszej świątecznej ekstrawaganzy. Ze mną jest specjalista od popkultury o masowej sile rażenia, Michał Kowal. Cześć, jeszcze specjalista od nienagrywania podcastów ostatnio. No właśnie, masa kultury masa kultury jest ostatnio w stanie spoczynku. Mam nadzieję, że to dlatego, że regenerujesz siły żeby zmieścić karpia całego na raz, a nie dlatego, że, że zawieszacie działalność i, i przechodzicie w stronę nagrywania ASMRów i takich innych e, rzeczy. Na siebie co, po prostu nie. zechciało mi się trochę wytwarzać popkultury, a mianowicie gier i <ścoughs> okazało się, mhm. że ta praca jest dużo bardziej pochłaniająca niż miałem na początku takie przypuszczenia. No właśnie, to, e Zebraliśmy się tutaj właśnie, żeby Cię zranimować, zranimo, żeby zanimować tego, żebyś znowu nagrywał i e, przede wszystkim interesuje mnie, jak Ci się podobał ten 2015 rok? W popkulturze. Ja nie ukrywam, że y, y, y, ja to lubię taką popkulturę w, w kontekście science fiction, więc y, pod tym względem y, y, powiedzmy na, na, na ten miniony rok patrzę, ale co, co to by się w tym roku 2015 y, podobało? Co tak zapadło ci na, na, w, w pamięci no, nie z tych minionych 12 miesięcy? Wiesz, dobrze, też na to patrzę głównie jak na tą popkulturę masową, przede wszystkim dla mnie. No, i mhm. uważam, że to był jeden, no to był wspaniały rok. Tak jakby sobie nawet patrzyłem, jakieś podsumowania lat, jakie robiliśmy poprzednio na masie kultury, i już moje, u mnie się wkradło takie mocne narzekanie. Nie wiem, czy ja się sam przełamałem, zacząłem jakoś inaczej do filmów podchodzić, czy faktycznie to był tak dobry rok, bo jestem w końcu bardzo zadowolony. Mm. Mhm. I jak pierwsza ja rzecz z tego roku, to jest od razu rzucam w ciemno Mad Max. Jak miał jedną rzecz z tego roku zapamiętać, to jest ten nowy Mad Max. Dokładnie, to był taki najbardziej szokujący, znaczy niektórzy się spodziewali, że będzie super, ale nikt nie wyszedł, znaczy nikt nie, nie spodziewał się, że będzie aż tak dobrze, prawda, pod tym względem. Ja teraz wymienię, na zmianę możemy wymieniać tytuły Marsjanin. Ja się cieszę z tego Marsjanina. Może to nie jest najlepszy film science fiction, jaki widziałem, ale podobał mi się, taki dużo lepszy od Interstellar pod wieloma względami, więc, więc to. Trochę zawiódł park jurajski nowy, czyli Jurassic World, czyli ten ja no, świat jurajski. Z tym bym się kłócił. To jest film, który mi bardzo dobrze też zrobił, natomiast mm. jako taka popkulturowa klucha typowa. Nie wiem, on był na mnie mm. bardzo przyjemny na taki, takim powiedzmy poziomie jak Avengers, tak? To nie był sam, co stary park jurajski, ale to się przyjemnie oglądało, jakby to głupie nie było koniec końców. Mm -hmm, mm -hmm. Co tam jeszcze takiego właśnie ciekawego um, no, też znaczy zwróciłeś uwagę, bo ja wiem, że tam jesteś wielkim fanem y, Hangar Games i, i że Mockingjay part 2 <grym> jest... Jeszcze nie obejrzałem, ale przesłuchałem kiedyś wszystkie. Przeczytałem, przesłuchałem tak pół na pół. Mm -hmm. Ale dobrze. No Czytałeś to, um, uszami. No to może kolejny no, świetny film Pixara, co? Może być? Inside Out. No, no, no, on ma nawet elementy science fiction, bo w sumie taki <grym> jest, jest tak się dzieje w głowie. Oh, tak, my. dokładnie. Ale zdecydowanie, dla rodziców zdecydowanie, wyjątkowy, zdecydowanie wyjątkowy dobry film, no po raz kolejny Pixar robi dobre kino to ja będę na zmianę wymieniał tytuły, które, które mnie trochę zawiodły wiecie, Jupiter Ascending ale to chociaż tak po musimy zostawić przy tych filmach bo taka wyliczanka chyba będzie wyjątkowo no tak, LS, no no tak, głosu. ale Inside Out no dobrze, no to Inside ale Out, nie, to nic. To, dlaczego ci się ja, podoba? Ja, bo ja ja chciałem wrócić. Aha, do Mad Maxa, dobra, nie, dawaj. Ale tak krótko, ja tylko chciałem powiedzieć, że ten film jest zaskoczył e, oszczędnością formy i mi przypomniał to, że kino nie musi mieć skomplikowanych fabułsa czy prosta historia, tylko wszystko jest w realizacji tego, tego jak to pokażemy, jak to zostanie przedstawione, opowiedziane i pod tym względem po prostu Mad Max nie ma sobie równych w tym roku i od kilku lat czysty czysty film akcji, taki, taki nieskażony, znaczy on jest skażony głęboką myślą, ale w tym sensie, że ta myśl wypływa właśnie z tej czystej akcji, z tego co się dzieje, dialog jest szczątkowy, bo jest niepotrzebny. Tak, ale tak. cała opowieść jest pokazana przez obraz, tam wszystko jest pokazane przez obraz, to jest kino, nie potrzebujemy dialogu. Uh -huh, uh -huh. No, y, to e tak a skończyć. widziałeś Ex, -ex Machina? Tak. Jak ci się podobała Ex Machina? Lubisz takie filmy science fiction, takie z, z takim, takim dreszczykiem tej niepewności, ten suspens jest taki, że znaczy nie, boisz się robotów, boisz się, że na przykład nie wiem za, za 10 lat roboty będą boję. wyglądały jak, jak ludzie, że androidy będą wśród nas i prawdopodobnie będą czyhać nie, na przykład. Nie, nie. Ja Nie wiesz na Polsce, twoją pracę, nie. Nie jesteśmy w Polsce, mi tu wiesz, emigrantów chyba nie wpuścimy żadnych. Y no najwyżej so będzie będziemy jakiś uh, komitet, który się tym zajmie. Ciebie na Wyspach tam szybciej będzie wiesz, jakaś Nowa Irlandia czy coś Neo-Irlandia, jakaś zrobiona. Równouprawnienie dla machin. Dokładnie. Natomiast sam film Ex Machina, zaskakująco przyjemny, fajny, może trochę, trochę za oczywisty jak dla mnie, z tym co tam się działo, to, to zakończenie takie trochę. Ja bym wolał jednak, żeby on był taki trochę bardziej do końca nieoczywisty. Bo mm -hmm. tak na końcu, ci ten film to jest jednak. Ja liczyłem to, że będzie takie science fiction, które nie będzie takie jednoznaczne z moim wydźwiękiem. On tak jednak kiwali takim młotem pomarańczowym. No tak, ale tak. Ono, ono, ono ma nie mieć, nie mieć happy endu, to chyba że ktoś po prostu nie, liczył na takie tak. zakończenie, tak? Więc, więc ja, generalnie Nie, no, to tam Może ten jakieś tak niedopowiedzenie tak. mieć, koniec końców. Ale jest bardzo, fajny, jest bardzo fajny, jest bardzo fajny, jest widać też jest takim trochę naukowym Zostawił zacięciem. otwarte zakończenie na sequel, nie? Mam nadzieję, że nie. Natomiast on ma takie też naukowe zacięcie, tam te wszystkie rozmowy, które się odbywają i tak dalej. To wszystko ma tam sens, to nie jest takie mambo, mambo w tym filmie. Kolejny tytuł, który, który wymieniliśmy w naszej wiliczance Jurassic World, powiedziałeś, że Ci się podoba. Podobał. Ja uważam, że jest czystym odcinek kuponu, jest niestety cieniem, cieniem, absolutnym cieniem nawet tych dwóch kolejnych filmów. O nie, nie, nie. Tak... Uważasz, <grym> mi... <grym> Uważasz, inaczej. Tak daleko by mnie poszedł, te dwa filmy nie były dobre, drugi i trzeci. Natomiast Jurassic World, wiesz co, ja tak trochę przestałem się czasem walczyć ze światem. Stwierdziłem, że jeżeli film po prostu sprawia mi przyjemność w kinie, to, to jestem w stanie uznać, że jest fajny, bo sprawia mi przyjemność w kinie. I to jest właśnie kazus Jurassic World. To jest film, mhm. o którym jak tylko zaczniemy myśleć, to faktycznie jest głupi pod każdym względem. I to tak doszczętnie, tak jak Szybcy i Wściekli. Ale na mnie to jest Guilty Pleasure. Ja na przykład nie widzę się z serii Szybcy i Wściekli, których też możemy powiedzieć, bo Ty chyba widziałeś ostatni film i to mi się też bardzo podoba. No wiesz co, no, ja, ja uwielbiam serię Szybcy no, i Wściekli, a, tak, a że a to, a jest dla to jest. Z... To tak, ten tak, mnie odpowiednik tego też. Czysta akcja, też głupie to jak But. Ja to zjadłem po prostu. No tak, tylko że właśnie mi się wydaje, nie że. Nie wiem czemu. Nawet że, Nawet nie chcecie się że... tak bardzo tłumaczyć, wiesz? Tak, <laughs> tylko że Jurassic World jest, jest kinem takim przygodowym, właśnie z dinozaurami. Mamy jakieś takie wyższe oczekiwania od Spielberga, a, a tutaj mamy. Film, który, który jest czystą akcją, czystym film absurdem, film piękne kobiety, szybkie o, samochody. Ale, aha, no mówisz o tym, okej, okay, dobra, przepraszam. Chociaż e, chciałem tylko powiedzieć, że Jurassic World powiedzmy nie wyreżysował Spielberg, mo, mo, nie mo. wyprodukował go. Ale ty, była też Colin Tre Trevorrow. No ta piękna dziewczyna to, to jest zdecydowanie atut tego filmu, tak, to ja się zgadzam, że choćby, powiedzmy, dla, dla tej jednej postaci można ten film obejrzeć. O, nie, ja, ja tego filmu... I to bieganie w szpilkach ja uwielbiam. Ja, ja, ja tego gdybym, filmu nie będę bronił, to wszystkie, absolutnie. Ja go Wszystkie po kobiety lubię. powinny biegać w szpilkach. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Bo, bo to jest jakby moim zdaniem coś, co, co, co na przykład różni kobiety od mężczyzn. Zdecydowanie. Że mężczyźni nie mogą biegać, biegać chodzić też chyba. Mi się zdaje, że I, Damian... I Bryce Dallas Howard, y, czyli tak ta odtwórczyni Claire, naprawdę y, fantastycznie sobie radzi. Damian, wszystko przed Tobą, ubieraj szpilki i biegaj. <laughs> jasne, jasne. Y, widziałeś Jupiter Ascending? Y, wiesz co, jakoś tak Nie. Nie mam serca do Wachowskich od pewnego czasu i, i nie wiem, w sumie, no nie mogę się w ogóle zebrać, żeby tak patrzeć na ten film i nie mogę się zebrać. Znaczy ja te, też nie będę się rozwodził, tylko powiem, że właśnie strasznie się zawiodłem nad tą fabularną mielizną, bo cały ten rozmach, całe to piękno takie wizualne, no niestety nie idzie w parze z tym, co, co, co się dzieje, wiesz, to co słyszymy, to co powiedzmy widzimy w tle jest, znaczy to co widzimy w tle jest super, a to co widzimy na pierwszym planie tych Ty, bohaterów. Ale to serio to, był po prostu, zeszły jup rok? Jupiter um, Ascending? No tak, to u, 2015. U, ja już myślałem, że to, tak, to lat początek temu było. początek roku. Dobra, znaczy no początek, to świadczy no. o tym, jak ten film dobry był, jak szybko ci wyparował 10 lat temu był, z głowy, tak? tak? I go nie bierzemy nawet i, y -y. i nic y -y. mi to nie ten nie przyjmuje. No, no nie, no y -y. naprawdę nie mogę. Może kiedyś to obejrzę. Ja się zawiodłem y -y. natomiast z komedią Spy i o tym dużo rozmawiałem. Nie wiem, czy widziałeś w końcu ten ty, ty widziałeś ten film? agentka nie, ja, po polsku. Nie, nie, nie, nie, Z Melissa McCarthy, czy jak ona się nazywa? Teraz nie wiem, czy czegoś nie przekręcam. Taka grubsza pani tak. komik. Nie, to już Melisa, ona tak. w wielu filmach ostatnio gra, nie wiem, podobno ludzie twierdzą, że ona jest śmieszna, mnie nie bawi. Tak ten film ma w ogóle jakieś zabójcze oceny wszędzie. 93% na wiesz na, na Kiro, ten Tomatoes, to jest naprawdę bardzo dużo. Dla mnie to jest taki film, no nie wiem, 3 na 10, 2 na 10, już też nie chcę się o tym dłużej rozwodzić, ale z dwa dowcipy mnie rozbawiła, reszta to było pierdzenie, bekanie i taki humor amerykański w gorszym wydaniu. Ale no, no nie, nie wiem, nie. bo ludzie różnią się Szkoda nawet, wiesz. Ja może z humorem moim nie trafiłem, nie wiem. No, mhm, no nie, no to, to, to może z takich filmów, które powiedzmy z humorem ale jest to lepiej trafiły, chociaż w tym też... roku takie moje największy z mojej prywatnej opinii, wie, z jakąś powszechną. Tak, to mhm. A widziałeś piksele? Pixels? Jeszcze nie. To, to ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo sympatyczny film, że to są takie, no nie nie, nie chcę powiedzmy tak wysoko podnosić powszeczki, bo ktoś później pójdzie, obejrzy ten film i powie, że po prostu chyba się pozamieniają tam na te, ale, ale Pixar to jest taki troszeczkę można powiedzieć, że to są, to są łowcy duchów tylko tak tacy tak, tak growni naszych czasów. Więc to jest sympatyczny film. No, no właśnie fajnie, on też miał bardzo, bardzo słabe odbada. opinie, tak? Bardzo no właśnie no... zastanawiałem się, próbowałem nawet e, tak doszukiwać się, o co chodzi w tych słabych opiniach, ale jednak aż tak bardzo się nie zagłębiłem, to, to nie. no to był, Jeśli chodzi o takie filmy, które e, są science fiction i nie, nie chyba nie przyjęły się za bardzo. Albo nie, nie, nie wywołały entuzjazmu, chociaż też niektórzy mówili, że są całkiem w porządku. Terminator, Genesis. Oj nie, nie wiem, o czy... nie, to jest dla mnie. To jest dla mnie, ja mam taką o nim opinię, jak ty o Jurejskim Parku. Aha, on aha, mi nawet no radości tak. nie sprawił. on po prostu mnie bolał, jak go oglądałem. Ja trochę, trochę martwię się, jestem takim reżyserem którego wszyscy bardzo lubimy, Neil Blomkamp, oj, oj. który który niestety nie będzie kręcił nowego Aliena. Chociaż tak mówimy niestety, chociaż bo nie wiadomo, co by z tego wyszło. Ty mówisz naprawdę niestety? Ja, ja mówię na szczęście. No ja mówię bo niestety, nie ma dlatego że... Nie no, no No tak, ale on ma on ma jednak dryg do... do, do jednak do takiego... do świetnych wizualizacji tych swoich projektów. Może fabularnie tam jest z tym różnie, Spokojnie, ale on potrafi fantastycznie, realistycznie oddać niektóre rzeczy. No czapi, mimo że gdzieś tam to jest taki... To jest taka komedia, no taki, taki dziwny film, prawda? Nie to komedia, ni to dramat, ni to jakiś taki film science fiction. udany film. To, ale, a, ale wizualnie jest świetny. Ja, no, jest, ja do Czepiego ma, ma mam bardzo dużo zarzutów, bo to jest film, który mógł być bardzo fajnym filmem i on jest taki właśnie, widać, że za nim coś tam stało, a wyszło, mhm. kurczę... oj mhm. wyszło jak wyszło. Na cały szczęście Ridley Scott będzie robił coś? No, ja nie wiem, nie. czy chce sobie już teraz głowę rozbić o mur, czy, czy sobie strzelić w łeb, jaką do wyboru między Blancampem obecnie a Scottem. Jaki wielki, jak wielki fan Marvela, na pewno nie ominęła cię premiera Avengersów Age of Ultron. Które też w tym roku No e, i widzisz, e, i o ile to był całkiem przyjemny film, to już nawet tego nie pamiętam, to, to w ogóle bym go nawet nie pamiętał. Ja wymienił. pamiętam, że miał jakieś takie fatalne po prostu akcje z tym ratowaniem ludzi e, na tym unoszącym się na, na kawałku na tak. mie mieście gdzie, tam i tam się I tak do wściby były już tak przesadzone w tym filmie i nie no, no, no, no, często. No, no. Ale, Ale no, można było obejrzeć. Ale to tak. nie jest zły to film, to... koniec No Marvel nie robi złych filmów, jeszcze przynajmniej się nie trafiło taki taki No tak, zły... tylko że ja zdecydowanie gdzieś lubię tę. jakby to powiedzieć, te spin-offy związane z Kapitanem Ameryką. No to... Winter Soldier był rewelacyjny właśnie... i... Tak, znaczy to już jesteśmy w tak prawie mrów w na tak, 2016. A tak, a tak, bo tak. Ja myślałem, że jeszcze mrówkę musimy od razu mówić. No to mrówka. O, ci się ja mrówkę próbowa? bardziej zapamiętałem niż ten. Też nie jest to fajny film. Też mrówka mamy... Oscar za grafikę komputerową, no nie? I za wirtualnego Macrona Douglasa. Tak, za wirtualną mrówkę. Yy, tak. też, to, to jest film, który sprawił, że troszczyłeś się o mrówkę, która miała imię jedna i zginęła, <głosy> bo tak głupie. Mm -hmm. Natomiast na sam film robi, wpływa wszystkie błędy Marvela, ale przyjemnie go się ogląda. Tyle, na co tam mm. dużo powiedzieć. Natomiast mm. ja jeszcze muszę wspomnieć o moim... Dzisiaj też w tym roku zresztą dokonałem odkrycia. W końcu wybrałem swojego ulubionego aktora. Drugiego oczywiście po Bogu, którym jest Tom Cruise, bo to, no, jest, no, to Cruise, jest absolutny no Bóg i, i tutaj nawet to, to, to nie jest kategoria aktor. Natomiast no tak. na, na mojego ulubionego aktora awansował oficjalnie, mogę to już powiedzieć, Jake, Jake Gallen Hall. Ym, no, proszę. no no Po obejrzeniu Southpaw, który może nie jest jakimś świetnym filmem, Mm -hmm. Ale jak sobie porównałem, porównałem jego rolę z 2015 roku w Southpaw, gdzie grał takiego boksera już mocno pobijanego, który miał problemy z gada gadaniem i gadał tak trochę wiesz już. Tak, Rockiego po prostu zagrał lepiej niż Rocky, no, nie? E, I porównam to no, chociażby z jego rolą w Nightcrawlerze z zeszłego roku. To jest koleś, który powoli się staje kompletnym Kamelonem. Nie widziałem, no nie, no nie to widziałem jest jeszcze e Everestu, tak, ale to jest człowiek... No... Ale wiesz co, jak zobaczysz, on praktycznie do każdej roli się przygotowuje fizycznie. Trochę tak, jak tak, e, Chris, e, Christian Bale gdzie po prostu do mechanika, tam schód do jakichś takich, wież, samych kości tak, skóry. Ale do, to nie tylko fizycznie, do... On, on robi, widać, wielki research. No, no, zobacz no, sobie zodiaka, no, tak dalej, tak on się zachowuje. Jak widziałeś ten myli... film, y, jak on się nazywa ten film, w którym on y, jest policjantem i prowadzi śledztwo? Nie, y, y, czy... nie, nie, to jest... A może to jest End of Watch? A się on jest tym krawężnikiem takim Went of Watch bardziej. To jest... Y, nie, nie, to nie, to nie jest End of Watch. To jest fi... Labirynt y, z tym jeszcze, z Wolverinem. Tak, tak, tak, tak, tak. Aha, to jest ten, Prezoners, Prezoners. to jest też po prostu tak, to gra takiego, um, znaczy on potrafi rzeczywiście tak zmienić wygląd, że czasami jest trudno określić jego wiek, że on potrafi wyglądać na młodszego, a czasami wyglądać na starszego, bo problem jest z takimi aktorami, którzy zaczynają młodo, że ich wygląd praktycznie później się nie zmienia, tak. albo, albo że grają, na przykład ja, ja pamiętam go w, tak, naj najbardziej, oczywiście, z roli Doni Darko. To no był taki oczywiście. pierwszy film, w którym go poznałem i, i, to czułem, że świetny aktor, chociaż on takiego, to zawieszonego, nastolatka grał. Ale później, no nie, z czasem. Wiesz, jak on się przygotował do, do roli y, księcia w Prince of Persia, nie? No, przecież taki, wiesz, muskulaturka tego, tak, no nie. Po prostu z... z gwiazdorem został nagle takim. Tak, tak, tak, tak. I, i no, jeszcze nam się tam na, tych nastolatków ponagrywał, bo nie wiem, czy, czy pamiętasz taki jest, jest film, który, e, który jest Biblią, e, właściwie nie Biblią, tylko, by to powiedzieć, takim ulubionym filmem, e, fanów um, zmiany klimatu, no nie? czy wyznawców zmiany klima klimatu, czyli pojutrze. Mm -hmm. <laughs> ja pamiętam, że w, w ogóle w pojutrze jak były, o, on grał w były pojutrze. wywiady... On też no, tego, tego nie pamiętam. Tak, on grał w tego a, takiego faktycznie. nastolatka, który, tak. który jest temu więziony w Nowym Jorku i Dennis Quaid leci jako ojciec no nie, właśnie go uratować. Tam Bo chciałem i, właśnie i, powiedzieć, że on praktycznie nie ma w swoich historii słabego filmu, ale właśnie teraz stwierdził... Znaczy, wiesz co, pojutrze nie się. jest słabym filmem. Ja lubię takie katastroficzne... No dobra, no, ale nawet jak Katastroficzne, to, to nie powiesz, że to jest tak, wiesz, z czystym sercem dobry film. To jest to najwyżej taka trójeczka, tak? Na pięć. No tak, no, no, tak w skali szkolnej. No się go dobrze ogląda, ale... No dobra. Znaczy, ale... ja lubię filmy Ro Rolanda, Emericha, bo to są jednak e, takie blockbustery, e, które możesz obejrzeć i, i, i wyjść z e, satysfakcją do nie, nie dobrze spędzonego czasu w kinie. Dobra, pana Jajka bo... zostawmy, bo patrz, jak się rozwodzimy nad panem Jajkiem. Tak, tak. no, Ale to jest, oczywiście, być może to jest to ktoś, kto zasługuje na, na uznanie. Ja nie wiem, ja czy pod w, zadanie, będzie w pa nominowany do, do Oscara w, w jakiejkolwiek kategorii, czy on na przykład będzie... Wątpię, chociaż za rolę by mógł być, bo to jest naprawdę dokładnie. bardzo dobra rola i mhm. sam, film, sam film jest... On jest dobry, ale, ale nie aż mm -hmm. tak, żeby, żeby startował do Oscara. Mm -hmm. Natomiast za rolę mm -hmm. bym się nie zdziwił koniec końców. No i mm -hmm. ile tylko tak podsumuję, że dla mnie Galen Hall po prostu to jest aktor. Ja, ja oglądam kolejne filmy z nim i, i ja go nie rozpoznaję, tak? Ja widzę znaczy nie widzę Galen Hall grającego kogoś, tylko widzę tego bohatera, którego on gra, i no to jest mm -hmm. duże, to, to jest naprawdę coś dobrego, tak znanego aktora, tak? No to ja cię zaraz zapytam, bo powoli będziemy zamykać to podsumowanie takie, oczywiście bardzo wybiórcze, bardzo takie, ten, ale... Tak, nie bicie, nie... jak to się minęliśmy, tak. bo to naprawdę lecimy, lecimy. z tematu. Nie, nie, nie myślę, że w masie kulturze zrobicie takie, wiesz, no, trzy godziny wszystko i tam będzie zrobimy. wszystko. zrobimy, nawet każdy... próbuję znaleźć Szymona, żeby nagrać, ale on ostatnio jest zbyt popularny, mm -hmm, rozumiesz, tam... No, f... Oj, szyma, te, szyma. TVN i te podobne rzeczy cały Co czas. Co ty gadasz? Gadającą głową no, no, do w no, nie? Oczywiście, ekspertem do się. Nie chcę nic mówić. E, ale e, na przykład e, w serialach było bardzo interesujące, prawda? O, zdecydowanie. Chodzi, e, no nie chcę nic mówić, ale Daredevil wyszedł w, w 2015. No w ogóle zaczęła e... się w końcu, w końcu, Marvel zaczął robić to porządnie, bo Marvel robił seriale, ale to tak nie szło. Mm -hmm. Te, ci, no, nie mógł osiągnąć tarczy. tego poziomu, poziomu Flash'a czy, czy Arrow'a, nie? <laughs> czy na no przykład tak, Supergirl. No o Supergirl to nie powiem, ale, ale tak dokładnie poziom Arrow'a, trzeciego sezonu Arrow'a to jest o, coś nie do osiągnięcia. Mm -hmm. no, uh, nowy serial, tylko on dopiero się zaczął, The Expanse. To jest, to jest ciekawa propozycja tego nawet nie dla fanów Science Fiction. No ja widziałem dopiero pierwszy odcinek i, i, i już niedługo. Będę miał okazję zobaczyć drugi, więc. No to ale... ale się świetnie zapowiada. Jest pod kim... cięższy klimat Science Fiction. Jak ktoś, by po prostu. A o czym um... to jest mniej więcej? Znaczy, no, generalnie jest to, taka, to Space Opera to jest, tak? A, wiesz, to jest trochę, to, trochę thriller, znałeś, trochę... W kosmosie latają sobie, tak? Tak, tak. Tam jest bardzo fajne okay. takie zawiązanie akcji, bo akcja się dzieje na, na, na jakiejś takiej, ja to nazwę, Cytadeli albo w takiej stacji kosmicznej, trochę jak właśnie Cytadela ma z efekta, albo Babylon 5 e, z, z, no, Babylon 5 serialu. I drugie to jest coś w stylu takiej, takiej mniejszej wersji Battlestar Galactica, tak? Takie mam wrażenie, wiesz, to, to jest. to, jest, to stacja widzisz, tak, stacja Syfy, Benek zna całą tą historię z książek, więc on, on na pewno mógłby więcej o tym powiedzieć, ale seria dla mnie wygląda bardzo, bardzo interesująco. No, to... no to jak mówiłeś, jak mówiłeś o Daredevilu, to muszę to dopełnić i powiedzieć, że jak się wydawało, że Daredevil już jest świetnym serialem i ciężko będzie to pobić, no to zaraz potem, pod koniec tego roku, Netflix wypuścił Jessica Jones i zrobił jeszcze lepszy serial. W mhm. prawie nie nieznanej bohaterce, więc tu nawet nie będę więcej mówił, ale po prostu, jak ktoś nie widział Jessica Jones, to się rzucajcie, nawet jak nie lubicie komiksów Marvela. Wiecie, że ta dziewczyna nie pasuje, mało. ale mi się wydaje, że ona ma być taka zawieszona, ma ona ma, ona ma być, ona ma być i tak. są do tego tak tak też jak, jak, popularne bardzo istotne. Tak, tak jak True Blood, nie wiem czy pamiętasz jeszcze taki, taki, taki serial, no tak ona bohaterka Na, jak ona się nazywa. Suki, Suki no. I Suki po prostu była jedną z najbardziej takich wkurzających postaci na ekranie. Takich, że po prostu niektórzy mają także chęć, by wyciągnęli ręce i złapali, wiesz, wyciągnęli z ekranu nie, tą postać Jessica i ją to Jessica nie jest, aczkolwiek to jest, to jest harda po prostu baba. No, no, no, no, to, no, no, dokładnie. to jest bardzo, bardzo, bardzo w ogóle mocna postać kobieca, jedna z mocniejszych w tym roku, za co też należy się plusik temu serialowi. No, ale 2015 można powiedzieć, że był całkiem. Czekaj, całkiem czekaj, czekaj, nie, nie, możesz jeszcze zamknąć, bo jeżeli zamykasz jeżeli chodzi o seriale, to jest absolutnie najlepszy, najspanialszy serial, jaki powstał Ever, e, czyli Ash vs Evil Dead. Bo po prostu fu, uf, uf, Nie wiem, uf. nie wypowiem się, nie widziałem. No to zrobiłeś wielki, robisz wielki błąd, bo to po prostu jest to jest masakra ten serial. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek jakąkolwiek miłością do serii Evil Dead e, miał w swoim sercu a moja akurat była całkiem spora, to ten serial robi tobie wszystko to, co powinien zrobić. A czy to jest taki serwis, tak, dla fanów? Ehm, czy ktoś, kto nigdy się bo, nie interesował, to... Właśnie on chyba, ciężko mi powiedzieć, ale on chyba stoi też na własnych nogach. Tylko to jest serial komediowy gore. No właśnie, serial komediowy gore. Co tu więcej mhm. powiedzieć. Z Brucem Campbell'em. Pierwszy odcinek reżyseruje nawet Sam Raimi. No, Aha. To jest absolutnie świetna muzyka rock'n'rollowa z lat jakichś tam 70 80 Świetnie nakręcony, świetne efekty, świetnie napisany. Absolutny majsterszyk jak dla mnie ten serial. Najlepszy w tym roku. Nie mam, nie mam żadnych wątpliwości. Aczkolwiek nie dla każdego. Pewnie będzie grupa ludzi, którzy się od niego odbiją z hukiem. Mm -hmm, mm -hmm. 2016 nadchodzi. Mam jeszcze, to. Jeszcze ci nie ma mogę... Jesz... Jeszcze, jeszcze rzecz, no, no... Dobrze, no, wiesz, i... ciągnij, ciągnij ja mnie, czy wiesz, sobie... tak wiesz, ja bym... trzymasz mnie. Ja już chcę przeskoczyć na drugą kaję, no, ja, ale ja wiem, ja wiem, chętnie ja wiem, mnie no, zatrzymał. Ja byłem w Gwiezdnych Wojnach i, i my nawet nie, no, no, chociaż. Ale słuchaj, wiesz co? Wypada, Wymieniliśmy te filmy, powiedziałeś, że tak wymieniamy itd. i tak dalej, i, miałem przed oczami plakat Gwiezdnych Wojen i, i zupełnie nie zapomniałem o tym wspomnieć, ja rzeczywiście. Ja wiem, bo... Ale, ale by była heca, nie? No, no, Podsumujemy no, rok, nie wspomnieliśmy. Tylko widzisz, ciekawa jest sytuacja, dlatego że ta część, ten segment jest w, w kolejności oczywiście jako, jako ostatni nagrywany będzie jako ostatni segment, ale wcześniej nagrywałem segment, który będzie jako drugi i jeszcze przed nagraniem, bo rozmawialiśmy z Wękiem przed obejrzeniem siódmego epizodu, później nagraliśmy fragment z, tam z Piotkiem i, i z Zesławem już po obejrzeniu, ale, ale nie rozmawialiśmy dużo, <głos> dlatego że wiesz, człowiek się boi tak zaspoilerować, komuś to jeszcze no, nie wiem. widział. I, i, e, i generalnie nie było takiej dłuższej e, dyskusji, No ale zapytam e, Ciebie ile razy już widziałeś Star Wars w ja, epizod ja, ja, ja wbrew temu, że lubię popkulturę, jakoś, nie mam czasu, nie lubię oglądać filmów więcej niż jeden raz. Ja wolę obejrzeć mhm. raz i mieć wspomnienia. Jestem takim dziwnym człowiekiem, więc jakoś no, nawet mnie nie kusi za bardzo obecnie, żeby iść kilka razy. Film mi się podobał nawet bardzo, aczkolwiek no, to Pan Maxa nie ma startu. E, no, no, no. Będę taki hipster hipsterem trochę. No to jest dobre kino, dobry powrót Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek bardzo ostrożny, czekam bardziej na kolejne części, bo ten film jest typowym serwisem, który przy tym cwanie wprowadza nowe postacie, które są wspaniałe, każda nowa postać w tym filmie jest wspaniała i to jest jego chyba największy plus i czekam bardziej na kolejne filmy, które już będą bardziej same stały na własnych nogach i pokażą nam coś nowego. Ja jestem pod wrażeniem, jak w ogóle mania na giezdę wojny została wskrzeszona właśnie przez J.J. Abramsa i Disney'a. Jak oni, ja już nie mówię o marketingu, no nie, bo ja już sam się łapię na tym, że, że oglądam takie lalki, ja wiem, 50-centymetrowe, na przykład Boba Fetta. I, i a czy czy tą truperów? Ja czy, czy sobie nie kupić, no nie, bo to takie wiesz 30 euro to kosztuje, ale to dosyć fajnie wygląda. To nie jest wykonane w takim, takim super detalu, ale jak to postawisz, tam ładnie. To, to, to, to wiesz, to wygląda super, bo to jest jednak duża duża figurka. No ale jeszcze jestem jeszcze przy, tak wydaje mi się przy zdrowych zmysłach i, i, i trzymam się portfela, nie, nie próbuję nie wydać. No ale w dniu premiery na na Gwiezdnych Wojnach jednak byłem. Byłem w 3D. Yy, bo akat je, jeśli jest tylko Chociaż okazja to. Po taki... Właśnie nie, nie, a to z, z kilku powodów. Po pierwsze, akat w tych godzinach, które ja chciałem iść, ja chciałem iść w ramach, nie, nie było tak, żebym po prostu w tej godzinie akat mógł znaleźć IMAX, a poza tym to nie jest IMAX prawdziwy, to jest ten taki IMAX brandowany. Czyli to no. jest takie większy ekran ale jednak nie jest to prawdziwy IMAX, czyli taki po prostu ekran, że, od którego po prostu oglądania cię szyja boli, bo musisz tak po prostu od lewa do prawa się e, oglądać, nie? Ale, ale i tak e, dosyć przyjemnie to wyglądało. Oczywiście najlepsze te efekty w 3D to są wtedy, kiedy masz e, nie wiem, te Star Destroyery na przykład w tle. Jest takie ujęcie, kiedy widzisz te trzy Star Destroyery i rzeczywiście ten pierwszy Star Destroyer który tak wychodzi nawet z ekranu. I to to był bardzo fajny efekt. Poza tym tam wiesz, wszystko w porządku. E, świetnie też wyglądają te, te, te zniszczone po bitwie o Jaku mhm. Destroyery, które są rozbite na, na tej pustynnej planecie. No To jest też bardzo ładny, fantastyczny efekt. Ten efekt skali. I to się udało, to, to, to było świetne. No, no właśnie, no Gwiezdne Wojny yy, czy... Teraz, jako po obejrzeniu tego, nawet jeśli masz tylko zamiar raz obejrzeć i żyć wspomnieniami, to korciło cię, żeby, nie wiem, zainteresować się gdzieś Gwiezdnymi Wojnami ponownie, nie wiem, obejrzeć jeszcze raz pierwsze dwie trylogie, nie Szczerze wiem, doczytać. Mówiąc, nie, coś. Ja nigdy nie byłem jakimś wyjątkowym fanem Gwiezdnych Wojen, bo teraz się wystawić na nabicie, Ladzie. ładnie. Ja się lubię te filmy, ale nie, nigdy nie byłem jakimś fanatykiem, ani niczym takim. Obejrzałem. fajne filmy, cieszę się, że moc wróciła i tyle, czekam na kolejne. Nie, bardziej czekam, żeby ta historia dalej, za dużo były te, te, te same filmy w kółko wałkowane, ta historia w kółko wałkowana w necie, tak dalej, żebym się teraz tym przejmował. Chcę zobaczyć, co jest dalej, po prostu. To jest moje podejście do Gwiezdnych Wojen i, i chcę zobaczyć, co będzie dalej w Skyline. To mnie najbardziej interesuje ze wszystkim. Mimo, że 2015, znaczy, mimo, że Gwiezdne Wojny wyszły pod koniec roku, właściwie to jest ostatnie dwa tygodnie tego roku, to są właśnie Gwiezdne Wojny, to jednak można powiedzieć, że 2015 to należy trochę do Gwiezdnych Wojen, bo, bo ludzie żyli tym, y, y, tą premierą długo, długo przed, przed oficjalnym. Na pewno, chociaż, ziędze, no mówię, tam. będę, ale jednak filmem, który miał więcej serca, zdecydowanie, Mad jeżeli box. chodzi o serce do, i reżysera wsadzonego i tak dalej, to, to jest Mad mhm. Dobrze, możemy już do 2016? Tak, go? możemy, chyba wykonaliśmy nas, <laughs> y, nasze obowiązki. Ja mogę Jak decir... mówię, No to jest wybiór, na pewno, tam żeśmy pominęli parę rzeczy, w komentarzach możecie dopisać, na pewno w masie kulturze be, e, będzie będzie tego Słuchaj, więcej. Ja, ja, ja chcę tylko zacząć czymś bardzo smutnym, co do ciebie może już być nie do pomyślenia, nieznane i tak dalej, bo w całej Polsce są teraz to wiele demonstracje, żeby wolność przywrócić no, i tak dalej. I, I ludzie walczą o demokrację, żeby przywrócić do hmm. kraju i, i ludzie, to, pewnie to jest w ogóle temat zastępczy, i ludzie nie widzą prawdziwego problemu, prawdziwy problem to jest taki, że dopiero w Polsce, w, w przyszłym roku dopiero będziemy mogli obejrzeć filmy The Revenant, Hateful Eight i Krida. Eee, trzy świetne mm -hmm. filmy, mm -hmm. które niestety będą miały premierę dopiero gdzieś tam w styczniu lutym, czyli tak miesiąc, dwa miesiące po całym świecie. Krida strasznie żałuje, czyli Nowego Rokiego, który ma niesamowicie wysokie oceny zresztą zbiera też. A to ten film już wyszedł? Bo ja widziałem zwiastówki eee, przed chyba wyszedł. Wojnami. Co ty gadasz? Bo ja do... to, wiesz co, to chyba cała Europa jest do tyłu, bo ja byłem i widziałem to z jasnym Przed Wojnami, właśnie Krida. Świetnie się jeszcze, zapowiadało. Jeszcze raz sprawdzę. Nie, już widzę Więc... normalnie, że ma na Rotten Tomatoes bardzo dużo recenzji, bardzo dobro opinie. A to, wiesz, opinie. to ten może na jakimś Sundance albo na jakimś innym festiwalu. No dobrze. Dla tych... Dla, dla, dla maluczkich. Mm, no tak, to jest premiera tylko Polska, jeśli bym musiał jeszcze poszukać. No nic, ale Creed rzeczywiście fajny, wszystko jest w, w kontekście Z tego, tego i tak dalej. Premierek. Też filmy bokserskie są na propsie, ja w ogóle jestem ostatnio w sportach walki, mm, znaczy ja wiem, że ty w ogóle ćwiczysz tam jakieś MMA i tak dalej, ale mm, ja się boks. interesuję bardziej jako, jako, jako kibic, nie? Bo tam teraz e, nasza polska, Jan, Jan, Janna Jędrzejczyk, e, jest, e, jest w na no, utytułowaną e, zawodniczką UFC, więc, e, więc jakby e, śledzę na bieżąco. Teraz parę takich ciekawych wydarzeń się wydarzyło, ta, ta porażka Rondy z, z Holly Holmes. Dodatkowo e, Conor McGregor, który jest Irlandczykiem, e, też e, Um, też jakby to... Widzę podsumowanie sportowe, zresztą zaraz zrobimy to. Nie nie, nie, nie, zastanawiam się, co mnie skłoniło do tego, żeby odbić ten UFC. Nie wiem zupełnie. Sprowadź mnie, Od... sprowadź mnie na ziemię. Aha, to, to jest filmy, filmy walki, tak. Filmy, że po prostu te, jak oglądałem tego Krida i widziałem tam właśnie tego Michaela B. Jordana, który jako syn Krida walczy z legendą ojca właściwie, a nie z, z przeciwnikiem, bo musi po prostu nie tylko Ta, wygrać to to, co... z przeciwnikiem, ale też ale też musi e, dorównać legendzie, tak? bo wszyscy mówią, że jesteś, jesteś tylko cieniem swojego i coś tam, coś tam. Nie? No i później jeszcze widziałem jakieś parę knockoutów e, Mike'a Tyson'a, nie wiem, jakoś tak po prostu ostatnio jestem w tym klimacie, więc ja bardzo chętnie Krida obejrzę, tak, Rzeczywiście to jest film, na który, może nie czekam, ale na pewno jak, jak tylko pojawi się okazja, tylko będzie tutaj w kinach, to, to, to się A są tu widziałeś wspomniany czas. wcześniej? Tak, tak, widziałem, bardzo mi się podobał, chociaż on był taki, to był taki bardzo mroczny film, to no był tak. jednak... E, ale, ale w... też, ale też był montaż i trening był. Musiałby. Nie no, to świetny, tak. No, nie? no i tak jak mówisz, no Jake stanu na wysokości zadania, no po prostu wyglądał fenomenalnie w tym, znaczy w, yep. w tej roli po prostu świetnie się wczuł i, i sprawdził. 2016 to przede wszystkim nie ukrywam, ja wiem, że tam wymieniłeś tych parę tytułów, które są na pewno dla Polaków ważne, ale o, dla Amerykanów to... i, i takich ludzi, którzy... Revenant, tak, nie jest ważny i Hateful Eight. Znaczy, <laughs> no, znaczy, Revenant jest, jest interesujący film. Każdy tak. Ty jesteś wielkim fanem Leonardo DiCaprio, chciałem powiedzieć, Da Vinci. Jestem. I, i, I ten film po prostu wygląda jak, jak, jak coś, co może po prostu wgniatać w fotel. Trochę po prostu zwiastuny za dużo zdradzają, no nie? więc jakby ten, ten suspens... Yy, pójdzie prawdopodobnie w, gdzieś na, na dalszy plan, ważniejsza będzie dramaturgia tego, co się wydarzy, wiesz, tej zemsty i tak dalej, no po prostu rewelacyjnie to wygląda, wiesz, to też kost, znaczy kostiumowe, no to nie jest, znaczy wiesz co mi chodzi, że on jest po no prostu, prostu, prostu niesamowicie wizualnie zrobiony, przynajmniej to wygląda na zwiastunach, więc tak, to jest też rzeczywiście film e, e, godny uwagi, ale to no, wszystko jest w cieniu tak naprawdę Independence Day Revengeance, wiedziałem. czy nie Revengeance, uh, że to wyciągniesz. Tak, więc Independence Day, kontynuacja, to jest najbardziej oczekiwany film roku, wiesz, niech się schowają e, Star Wars i tak dalej. Wiesz, naprawdę. Teraz statki kosmiczne będą trzy razy większe. Znaczy, w ogóle on będzie bardziej klimatyczny i jest taki mroczny, poza tym cieszę się. Tak, brotak, bardziej, kino, bardzo mroczny. mroczny. I cieszę się, że Roa, Ronald Emerich będzie reżyserował. Tak, Dlatego, dlatego wcześniej się roześmiałem przy Emerichu, bo wiedziałem, że wrócimy jeszcze do tego tematu. Jak jakoś ja uwielbiam. To jest jeden z tych reżyserów, który po prostu, wiesz, czuje bazę, jeśli chodzi o blockbustery. Ale inny, inny film, który, który też niedawno się pojawił po prostu zwiastun i trochę odwrócił uwagę od Gezny wojny, to jest Star Trek Beyond. I, i no po prostu super dyskoteka. Mi się strasznie podoba. To jest to jest no. na pewno film w dniu premiery, idę, biorę wolne wkładam klapki No ile i jestem i w stanie ciebie zrozumieć, ramiera. to właśnie mam problem czy to jest na pewno Star Trek, czy Strażnicy Galaktyki bo trailer pokazuje mi raczej Strażników Galaktyki natomiast no po no, najże pewnie, no co tam gadać dużo. No, Guardians of the Galaxy to chyba 2017, prawda? Dwójka, czy czy tak, 2018? Tak, tak. 17. Tak. No to ale jeszcze to, to, Damianie, to, w, następnym roku to w, będzie w ogóle będzie ogólnie. twój rok to będzie twój rok w kinie, bo, bo nie wiem jeszcze to, to już dorzucę od razu bo właśnie się zorientowałem, że będzie film dla ciebie Jeden z najlepszych reżyserów hollywoodzkich, może takie mniej nazwisko, jak Ron Howard. Um, czyli to jest facet, który zrobił wyścig, piękny umysł, Apollo 13, no, tak. plus kiedyś Willow, więc no, koleś ma... Tak, ten... Da Vinci Code z... i z... Anioły jesteś, i Demony. Jesteś blisko, bo w tym roku będzie Inferno. No i to jest Czyli ciekawe, wracza, że... W ogóle od... Robert Langdon po raz kolejny. No, ale powiedz tak, że Inferno ma y, może być o tyle ciekawe, że ktoś, kto czytał książkę, to wie. To są dwa motywy, które są na topie. Tam jest transhumanizm i, i to, że nas jest coraz więcej na tym świecie, to to jest nie jest, nie jest dobra rzecz. A, y, I trochę to się wokół tego kręci fabuła. A drugą, drugim aspektem jest... Y, jest y, no trochę mogę zdradzić, no ale jeśli ktoś lubił film z Michael glasem albo lubi, a ja uwielbiam, to jest jedno z moich ulubionych filmów, gra z Michael to tam jest bardzo podobny motyw. Nie chcę więcej zdradzać, nie? bo po prostu panika może być taka, że po prostu ludzie będą skakać z mostów i tak dalej na, na dźwięk takiego spoilera, ale e, naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie, że e, nie wszystkie filmy e, Dana Browna są, e, są e, przenoszone są na, e, na duży ekran, dlatego, że on wcześniej napisał jeszcze Przynajmniej jedną książkę, The Lost Symbol, która jest po prostu, czyta się to jak... To jest okropna książka, to jest... No nie wiem, no, szkoda po prostu się rozwodzić. Po prostu to jest bardzo słaby, y, słabo napisana historia, że ona się tam kręci wokół Ameryki, Kapitolu i tam jakichś, wiesz, masońskich... Y zagadek tak pierdół i tak dalej, więc no to jest ale bardzo słabe. Ale on to napisał po, po kodzie Donnarda, po kodzie już. Wiesz co, ale on bardzo no. długo pisze, bo on nie jest, on nie jest takim no, no, no. pisarzem jak Stephen King, że on po prostu potrafi pisać lekko. Dobra, on, on, ja wiem, on, on, że tu na temat twojego kochanego pisarza. Tak, <laughs> nie, nie pisarza moje, moje, Jeśli chodzi o, o pisarzy taki, to teraz... Czytam e, przygodowe książki Cliff Castler tak, Atlantyda bardzo odk e, odkryta. Bardzo przyjemne. E, I taki, ale jak ktoś lubi właśnie Dana Browna, to jest, to jest Steve Berry, który bardzo podobnie pisze, też ma takiego bohatera podobnego do, do Roberta Langdona, tylko że się nazywa Bawełna Malone. I, I tylko trzeba uważać na polskie tłumaczenia. Po prostu są fatalne. Polskie tłumaczenia. I ja nie mówię to tak z przekory, że wiesz, że polskie książki w ogóle tłumaczenie lepiej czytać w oryginale. Nie, nie. Po prostu polskie tłumaczenie jest maszynowe, takie Google'a, mhm. praktycznie bez redakcji. Gdzie zwroty no, bo... są tłumaczone po prostu, wiesz, słowo w słowo zamiast e, kontekstowo, czy na przykład, nie wiem, e, czy jakoś tak, e, wiesz, na język polski. O. Aż tak, ile? No jest, fatalnie. No, nawet nie chcę wymówić nazwiska tej kobiety, która tłumaczyła tą książkę, którą czytam, więc e, to już tak ten, no, ale dobrze. naprawdę. No Damianie, to ten rok. 2016, nadchodzący film. E, Keanu Reeves, przecież lubisz Keanu Reevesa, O Risa, tak, a to teraz już wraca ten, mój ulubiony film o, o Keanu Reeves zabijających wszystkich dookoła. A to, a nie, John Wick, nie. John Wick 2, nie, bo ma być, ale nie. nie, nie tym roku. replikas, a. replikas. I to, to może być ciekawy film, tylko że, no, trochę tam tego czasu minie, zanim się pojawi. Podobno ma być piąta część Underworld. No, tak, tak, ma być. Kate Beckinsale. Kate no. Beckinsale zawsze kocham. <laughs> tak, e... jak to się mówi na propsie. No, ale natomiast to może być bardzo ciekawy rok, bo być może, no, mi się nie chce to wierzyć, ale znaki na niebie i ziemi wskazują, że doczekamy się dobrej ekranizacji gry w końcu. A... Mamy trzech kandydatów. Creed? Na Assassin's Creed, bym akurat nie liczył, ale no dobra, Aha. Michael Fassbender tam jest, tam, tam, tam jest. To jest kolejny aktor, który raczej jak w czymś gra, to to będzie przynajmniej dobre. Mhm. On dobrze też wybiera sobie filmy, więc Assassin's Creed. Nie chce mi się wierzyć, że to będzie dobry film, bo ta historia jest koszmarna, <sum> ale że Wiesz, no to może być wszystko, dlatego że Asesant ma to do siebie, że, że tak naprawdę się tak zresetował w, w te ostatnie części. Po prostu pokazują, że to jest tylko platforma do opowiadania historii hmm. historycznych, jakichś tam... To tam prawda, natomiast jest, jestem jest. ciekawy, ale moim pewniakiem na dobry film growy to jest Ratchet Clank, i to jest to jest raczej pewnie, jak, jak nie wiem, czy widziałeś tak. trailer, to, to, to, to będzie dobre po Tak, wspominaliśmy w poprzedniej części, że to jest po prostu e, rewelacyjne, bo to jeszcze też gra wychodzi, która po prostu, e, też wygląda przepięknie, więc to będzie chyba jakiś taki łączona, łączona premiera. No i, no i wielka zagadka tak naprawdę. Liczę na to, że to hmm. będzie dobre, bo, bo tworzy drogę do ekranizacji StarCrafta i Diablo, ale w tym roku Warcraft Duncana Jonesa. O ile bardziej by mnie cieszył StarCraft, gdyby robili, to bym skakał z radości po prostu na głowie stał, raczej nie wyjdzie na. O tyle mam nadzieję, że jeżeli Warcraft się uda, to, to, to, to, to Blizzard Acti będą robić kolejne filmy. No, Zobaczymy. Jeśli byłby StarCraft, to ja bym się nie obraził, ale, no, ale ja po prostu głęboko my. wątpię, żeby oni, oni mogli w ogóle zrobić coś, coś ciekawego. Czemu? A co tam ciekawego robić? Tam wiesz, są rasy w kosmosie jest pipił w kosmosie. Znaczy wiesz co, jak ktoś Obejrzę, lubi taki film... No tak, ale e, naprawdę jeśli ktoś e, e, lubi takie science fiction i chciałby na przykład nie wiem, coś w, w grafice komputerowej wyrenderowane, to Starship, e, Starship Troopers... O, tak jest taki e, e, najnowszy film, tylko że nie mówię, nie, nie mówię o filmach, tylko to jest wyrenderowany. Churczę, w sobie tak, oglądałem to też, e, nie pamiętam też tytułu. A, so, są nagi mogę... piersi, tyle wiem, ale to, to... No tak, ale on jest prze, przepięknie wyrenderowany, Dobrze powiedzieć. film jest dosyć słaby. Sam sobie on... no, no powiedzmy, zabyt mnie. E, ale... To jest chyba in Invasion się chyba nazywa, tak? Jakoś tak... tak. Star, Starship Trooper Invasion, tak mi się wydaje. E, ale z, z filmów, które na pewno... No, ale na Warcraft liczę. Na Warcraft liczę. Duncan no. Jones zrobił Moon, jeden z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. Liczę mm. na to, że jest zdolnym facetem i, i, i coś pokaże z Warcraftem. A kojarzysz e, Iron Jak, Sky? Tak, Albo jakaś Iron kolejna Sky? część będzie... Będzie The Coming Race. The Coming Race i to będzie po prostu coś, <grymne> nie wiem, co nie wiemy, coś w stylu chyba podróż do wnętrza Ziemi, <grymne> w której po prostu odkrywasz, że... tak mi się wydaje, ja tylko to mówię ze zwiastonu, w którym po prostu naziści żyją w krainie, której, w której świat... czas się zatrzymał i tam jest taka stana, która po prostu zrywa beret jak Sara Pelin. Spotyka kogoś, kto wygląda jak Adolf Hitler na tyranozaurze. Po prostu. No. Więc to jest bardzo, bardzo mocna prosta scena. Podobno, ale z, z innej beczki, jeśli chodzi o piękne kobiety, Emma Watson. Lubisz? No całkiem. Nie tak jak Szymon, ale... Podobno ma, ale to jest jeszcze niepotwierdzone wyjść film The Circle. Właśnie z, z nią, z Tommy Hanksem, więc Johnem Boyegą, czyli z tym truperem czarnoskórem z Giazdnej więc to może być ciekawe. Z filmów, które mogą być ciekawe, to jest jeszcze Fantastic Beasts and Where to Find Them, czyli spin of Harry'ego Pottera. A, właśnie, właśnie, właśnie. Czyli to będzie wielkie wydarzenie, pewno też. Ty jesteś wielkim fanem Harry'ego Pottera. Może wielkim ale lubię. Jeśli nie A Rogue One A Star Wars Story? No właśnie, też mnie interesuje. Aczkolwiek ja się trochę boję, że oni to rozpuszczą tak samo jak te filmy Marvelowe. Ja bym wolał, żeby jednak te Star Warsy to było takie wydarzenie raz na te dwa lata, wiesz, idzie i to faktycznie wyczekiwane jak święta. Tak, no Ale ja, ja na przykład się cieszę. Nie wiem, ja się to... cieszę, że to będzie spin-off, dlatego, że oni nie będą mieli tego bagażu, wiesz, w stylu, nie możemy czegoś zrobić, bo to wszystko musi się łączyć, bo to wszystko musi mieć jakieś, nie wiem, sekretne yy, nawiązania. Nie, tutaj możemy zrobić super właśnie film, w którym bohaterowie yy, są Time właśnie z tego z legendarnego Rogue One i, i, i tyle, nie? Ja Więc mam nadzieję, mnie... że pojawią się tam postacie z serialu Star Wars Rebels. Jak tak się stanie, będę bardzo szczęśliwy, bo to jest bardzo dobry Ech... serial animowany. Polski rebelianci, tak? Ja pa, pa. obejrzałem nad parę odcinków, bardzo sympatyczny. Pierwszy raz po prostu byłem pod wrażeniem roboty aktorskiej, dubbingowej, tego Michała Musiała. Ale nie oglądałem po polskiej prostu... wersji, niestety. No, ja mam, ja mam na, nie wiem, na, niestety, na DVD, ale niestety, z, tak, wygrałem na Pixel, Pixel Heaven, więc jestem I To po powinienem szczęście. powiedzieć, że niestety nie widziałem polskiej wersji, bo jest jednak dobra. Nie, jest bardzo sympatyczna. Okay. Zresztą ja w ogóle teraz obejrzałem pierwszy epizod i drugi epizod Gwiezdnych Wojen właśnie z polskim dubbingiem. Tak od początku do końca. Okay. I wiesz, no, ja lubię. Lubię polski język. Ja lubię polski język. To ja teraz jeszcze wspomnę o filmie, który ma duże szanse w ogóle prawdopodobnie na Oscara. Hail Caesar, który już w lutym. Komedia, dramat, mm -hmm. musical, braci Cohen W gwiazdorską obsadą. To, to, to będzie bardzo dobry film. Tak sobie możecie tylko teraz zapisać. Możecie sobie obejrzeć trailer, jak nie widzieliście. No i to są bracia Cohen Wygląda na to, że w silnym wydaniu znowu. No, Także, że, taka, że ja nawet nie wiedziałem. Z Channingiem Tatumem, Georgem Clunayem, Joshem Brolinem w roli głównej: Scarlett Johansson, mhm. y, Jonah Healy jeszcze tam gra. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Dzieje się w latach 50. w Hollywood. O, to już jest. To już. Ja lubię takie. Tak, w, toczy się wokół porwa. Porwa, porwali aktora, który miał grać właśnie Cezara, George'a Cuneya i chcą okup. I George Brown jest koleśnik, który rozwiązuje problemy i ma jakoś rozwiązać ten problem. No i, no i już trailer pokazuje, że to jest takie połączenie Koenów, tego dramatu, mm -hmm. komedii takie, to, to, to, to, to w tym oni brylują. I jak to będzie tak błyskotliwe, jak większość ich rzeczy, to, to może być bardzo dobra rzecz, bardzo dobry film. Mm -hmm, mm -hmm. Także, także radzę sobie wszystkim zapisać już teraz. 2016. coś jeszcze na przykład, nie wiesz wiem, seriali? Wiesz co, ja muszę, coś ja ciekawa? to prze, seriale, seriale jeszcze zaraz, ja tylko muszę Będzie wspomnieć. Będzie super na sezon dwu, 13. Nie Ech, wiem, jest. Musimy jeszcze, ja muszę wspomnieć o tych superbohaterskich filmach, których wszyscy już mamy dosyć chyba, powoli. No nie, no ja czekam na Civil War. Okej. Okay. A czekasz jeszcze na kolejnych sześć innych, bo będziesz siedem filmów, to już jest to, to, zaczyna się już przesilenie te superbohaterskie. W 2016 roku? Tak. Deadpool w lutym. Nie Batman v Superman. A, nie no, na Deadpool czekam. Na Deadpool'a czekam. Batman tak. v Superman Marzec, Civil War maj, X-Men Apokalipsa Mai, Suicide Squad Sierpień, Abid Październik, Doktor Strange Listopad. No, że już morda. No, ale wiesz co, to są filmy, które na przykład mi spokojnie mogą obejść. Oprócz Deadpoola i Civil War. A, i jeszcze będzie e... Lego Batman. Pamiętaj, też będzie jeszcze Lego, Lego Batman. Lego The Movie było rewelacyjne, ale nie wiem, czy Lego The Batman. Będzie. Będę w stanie. Przecież, jeśli będzie po prostu ten humor, który był też w Lego The Movie, to, to jest taki film, który po prostu warto zobaczyć, żeby się po prostu pośmiać. Ja powiem, że z tej całej serii czekam tak naprawdę na doktora Strange i Deadpool'a. Deadpool'a bardzo chętnie A doktora. ten doktor. A Strange, chciałem powiedzieć: Doctor Strange Love <laughs> i zapytać, czy to jest jakaś, jakiś remake. Okej. Okay. Czyli to będzie coś... A to wszędzie jest z Marvela, tak? Marvela to jest magik i to może być bardzo dziwne. I w ogóle to jest będzie grał Benedict Cumberbatch i zasadniczo mm -hmm. on ma zastąpić y, jako ten główny w ogóle bohater y, z tego, to niego Starka. Mm -hmm. I, czyli on będzie kreowany na bardzo ważną postać w Marvelu. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie i czy będzie mieć tyle charyzmy, żeby wiesz, pociągnąć całego Marvela w przyszłości, bo, bo właśnie to mm -hmm. tak Marvel na, no, no, na to mierzy się jeżeli chodzi o Doktora Strange. No a z innych, no Batman i Superman niestety, o ile jeszcze pierwszy trailer jakiś tam zostawiał cokolwiek, że może coś z tego filmu wyjść, to ten ostatni trailer jest po prostu tak powalający, że Jeju, to będzie straszny film. No ja czekam e, właśnie, bo tak o, o, tych, o, tych, o te dwa seriale, znaczy dwa seriale chciałem tylko o, wspomnieć. Jeden, zresztą one w ogóle klimatycznie bardzo, bardzo podobne, bo one trochę okultystyczne są. Jeden to jest e, e, Lucifer, i to jest oparty na, na, na komiks właśnie DC Vertigo i yy, drugi, drugi też oparty na komiks jest Preacher, Kaznodzieja po Poczekaj, po, e, poczekaj po, e, ale ten po Lucyfer to już leci, czy oni był faktycznie oparty na tym komiksie Vertigo, bo bo leci ten chyba Lucyfer, ale to jest taka ściema, bo to jest tam niby, nie wiem, nie wiem czy to jest oparte czy nie, ale to jest po prostu zwykły, proceduralny serial, w którym Lucyfer pomaga rozwiązywać <laughs> sprawy kryminalne i... I to jest no nie, kaszana. no ten, co... No to nie, to może to... Ten Lucifer, o którym ja myślę, to jest... On ma dopiero premierę w styczniu. Pod koniec stycznia 2016 okay, roku. I, wiesz co, to I to jest I to on, on jest rozwijam. na podstawie komiksu Lucifer Nila Gaimana. Znaczy nie, to nie jest Gaiman. chyba, to jest postać Nila Gaimana I, z samą serii I Mike'a Z samą serii tak. jest pisał ktoś inny, bo to jest spin-off do tego, do, do, do, do... No jak to się nazywa? Jezus, małe wypadło mi z głowy Sandmana. do Sandmana, tak, to jest jedna z postaci tak. Sandmana i on potem... Ja, spien... ja czytałem dużo tomów tego Lucyfera, to jest bardzo fajna rzecz natomiast mm. chyba są z czy 6 tomów przeczytałem natomiast właśnie mm. się teraz zastanawiałem i szukałem tego bo też gdzieś mi się obiło, że to jest, że ma powstawać serial na jego kanwie i potem powstał ten Lucyfer, ten taki proceduralny, co on rozwiązuje sprawy kryminalne i, i mi się w końcu pomieszało, ale jak mówisz, że, że ma być jeszcze ten normalny dobry Lucyfer, to, no to wiesz, mam nadzieję, że się nie mylisz i, i że tak ma być po prostu <śmiech> No, ja, ja wiesz, no, ja się posiłkuję oczywiście tym, co jest w internecie dostępne, jako, no, okay. i Zaglądam też na Wikipedii, na Wikipedii. Wszystko się potwierdza, więc mam nadzieję, no że to jest, że jesteśmy, że nie jesteśmy oszukiwani. A klub klub nocny. Tak. Nie, kaznodzieja to kaznodzieje znasz. O Jezus, Maria, znam kaznodzieje. Więc tutaj nie będziemy się też rozwodzić... Czekamy na ten, na ten, na Czekam, ten serial. ten co będzie z każdą dzieją. Ja tylko mam nadzieję, że one nie skończą jak Konstantin. Well, Constantine, który po prostu chyba nie, nie trafił w widownię, no, no. bo był z, z bardzo, bardzo ciekawym serialem, w tym sensie, że on był dość wierny komiksom. Na przykład Konstantin właśnie wyglądał jak ten Konstantin. Ale on za bardzo skrobał od kroku, był za bardzo taką. Jeszcze za bardzo siedział w takiej sta starej erze seriali telewizyjnych, a za mało w tym zrobił krok do tych nowych seriali. I to było czuć, że to też był taki trochę proceduralny, trochę nie i taki, on był taki trochę w rozkroku, ja miałem wrażenie. No. Natomiast jeżeli już wspomniałeś na Gaiman'a, no to Damianie w tym roku ruszał te serial Amerykańscy Bogowie. W końcu, po no. wielu latach. I to też będzie bardzo ciekawa propozycja. Rewelacyjna książka, taki y, musisz przeczytać. I, i ten, to, to może być ciekawe rzeczywiście. Yy. To może być dobry taki... <głos》> liczę na dobry, mocny y, serialowy właśnie taki y, z takim klimatem okultystycznym. Trochę mi się wydaje, że True Detective pokazał, że jest jakieś takie branie na, na seriale z resztykiem. A w amerykańskich no, muszę... to tak było dosyć delikatne przez większość czasu ten... Yy. Ten mm -hmm. temat. Podróż, no to wszystko to, wiesz, że chodzi to... o wytworzenie odpowiedniej atmosfery, nie? I... To był cza cza będzie... Czarnogór, tak? Czarnogór, tak? No to był fajny, Tak, tak, tak. To tak, tak, tak, tak. <laughs> nie, to jest bardzo dobra książka i, i czekam zdecydowanie na ten serial. Tak samo jak czekam i teraz, ja kiedyś jechałem po tym serialu, ale, ale wspomnę o nowym sezonie Greotron. O tyle to będzie ciekawe, że w końcu Gra o Tron oficjalnie ze wszystkimi wątkami chyba już wyprzedziła książkę. Także będzie, będzie w końcu się to stanie i gra, gra o tron ja musi opowiadać o rzeczach, których nie ma jeszcze w książce. Już tak w czy on, Oni mogą zastosować taki zabieg, jak właściwie jest też w książce, że po prostu e, mogą, akcje gdzieś, tak? będą y, akcje równoległe na przykład będą się cofać chronologicznie i, I pokazywać. Ale muszą ruszyć do przodu. Co One ruszyć do przodu kilka tematów i, i na pewno. No pójdą. nie, no, no tak, no tylko że po prostu, wiesz, w książce to trochę wszystko wolniej idzie. To tempo nie, nie, nie jest dopasowane, wiesz, że, że książka no, nie, nie, nie idzie tak szybko, wiesz, że tam nie mijają lata. Tak jak na przykład z serialu, właściwie można powiedzieć, że patrzę na tych bohaterów, oni się tak zmieniają, że widzisz ten upływ czasu. Mimo, że tak naprawdę tego, tego upływu czasu dużego nie ma, bo tam nie mijają lata, tylko bardziej miesiące, no ale to jest. To jest oczywiście już taki no, tak. Tak, tak, tak mocny serial, yy, tak mocno zakorzeniony, że to... Tak, na, ale w tym roku nadadzie, będzie to, ciekawe. to bardzo ciekawy. Ja czekam też dalej na y, ofensywę Netflixa i o ile te właśnie filmy superbohaterskie mnie tak już zaczynają męczyć, mhm. to seriale chłonę. I po prostu w tym roku będą Luke Cage, czy druga część Daredevil'a w której pojawi się niejaki punisher, może znasz. Mhm. Będzie też Iron Ta Fist. koleś Frank Frankassu na niego wołają I na końcu będzie The Defenders. The Defenders, mhm. właśnie nie wiem, to chyba początek przyszłego roku, albo koniec tego. Czyli serial, kiedy, gdzie ci wszyscy serialowi bohaterowie z kolei razem działają jak Avengers. No, te, te seriale są naprawdę zobaczysz, jak że Jessica Jones, to. Peczka z głowy. Ja rozumiem, że to wszystko właśnie tam ma budować jakąś tam Ligę Sprawiedliwości taką. No tych Defenders, tych Defenders mm -hmm. to są tacy uliczni no, no. Avengers, jakich się ładnie określa. No. Y A też właśnie tak odeszli właśnie, z, bo kiedyś było tak, że było bardzo dużo tych seriali animowanych i one skupiały właśnie tych później bohaterów właśnie w tym serialu Justice League. Ale ja pamiętam, że był bardzo... No, K klasyk, no i oczywiście, ten Batman. Później był taki w tym samym stylu robiony Superman. Nie wiem, czy oglądasz jest, w ogóle ten serial. Just, no, no i później no, jak właśnie była ta liga, nie? Tak, ale no, oni chyba robią cały czas dużo tych animacji, może się tym nie interesujesz. Ale, no tam DC tego dużo wypluwa cały czas. Marvel Marvel nie bardzo, ale Marvel robi no, te seriale. Poszedł i to są seriale dla do dorosłych i tak jak Daredevil, on był o tyle dla do dorosłych, że nam się po prostu napieprzali po ryjach. Tak. No to już Jessica Jones jest dużo, dużo dojrzalszym serialem. Ona porusza mm -hmm. poważne tematy jak Stalking, Gwałt, i tak dalej, tam są takie rzeczy normalnie. No i ma najlepszego Uu. złego, jaki kiedykolwiek w ogóle jest, ze złych komiksowych, jak dla mnie po prostu. I, i też jest opisane od początku. Do końca, więc, no nie, tam. Tam jest taka. Nic no, no nie, nie chcę nawet mówić, to trzeba powiedzieć no po prostu. Ale wiesz, co a ja propos pa animacji, co tych seriali? Że, że dla mnie takim ponownym odkryciem poprzedniego roku. No Właśnie to może tak na chwilkę, tylko na sekundeczkę zawrócę, to jest South Park, miasteczko South Park, że po prostu ta ostatnia seria, e, ta no jest po prostu przegenialna. Jest, bo, bo South Park zawsze trzeba oglądać na bieżąco, bo on jest jak memy, no nie? on nawiązuje do, do rzeczy tak, w kulturze te, bezpośrednio. Nawet deus ex machina się pojawił, jak to się nazywa Ex machina, tak? Czy jak to się nazywał ten film? <śmiech> się nawet South Parku zdążył już pojawić. Tak, ten, o, o. którym wspominaliśmy, kojarzysz? Mm, w, musiałbym zobaczyć w, w, e, może w odcinek, wiesz, Z reklamą, to było z reklamą, jak reklama wychodziła. Nie, nie wiem, czy skojarzyłeś, ale tam był normalnie motyw z, jak z machiny, tak jeden w jeden. O to nie, nie, nie, nie, nie, nie pamiętam, znaczy nie pamiętam dokładnie do tego filmu, ale w ogóle to był jeden z tych właśnie genialniejszych odcinków właśnie o tym, jak, jak ludzie wydaje mi się, że są odporni na reklamę, bo, bo, bo reklamę taką banerową, nie wiem, telewizyjną łatwo odróżnić, ale z zupełnie nie są odporni na reklamę natywną, która jest, wiesz, w artykułach i tak Ale... dalej, bo komuś, komuś się wydaje, że, że jakieś na przykład nie wiem, jakiś portal pisze na przykład o nowych hamburgerach w nie wiem w jakiejś tam sieci, restauracji, to nie dlatego, że robi to jako z potrzeby informacji, tylko po prostu ktoś za to zapłacił. Nie? I to jest to, to jest zniósł komercyjne i to, jest, to, jest, to jest South Park, świetnie zrobione. So Park zmienił formułę, po raz pierwszy mamy serial, w którym każdy odcinek wynika z poprzedniego i, i, i to z, jakoś siebie przenika, nie ma tak już, że. Może zniszczyć miasteczko tak. na koniec serii, a potem wszyscy żyją normalnie tutaj. Jak coś Nie. się stało, to potem ta osoba jest połamana na przykład przez resztę sezonu <głos> i tak dalej. I to po raz pierwszy zrobi, zrobili. I wyszło, im to, wyszło im to bardzo, bardzo dobrze. I, I kilka odcinków ma tak błyskotliwych. Jest tam jakieś powiedzmy jeden czy dwa gorsze, ale większość jest tak błyskotliwa i zabawna, że czapeczki tak, tak, z głów. I no to dokładnie. ja jeszcze tylko dodam, że moim odkryciem animowanym w zeszłym roku jest serial, który chyba jeszcze bym się lepiej bowiem niż przy South Parku. Ricky Morty to jest po prostu... Rick i Morty? Nie, Nie znasz. znam. Jezus, ma... Nie... damy no Ricky... to. Możemy już teraz pokończyć. Morty. Morton czy Morty, Morty. Rick, Rick and Morty. Rick and Morty. To powstało jako parodia powrotu do przyszłości. Eee, no bo rzeczywiście tak wyszło. wyglądasz tam jakiś szalony profesor i, Jezus Maria, i, nie oglądać tego? Dobrze. I, to teraz umówimy mach, mach. się tak. Ty obejrzysz Ricka i Mortiego. To są po 20 minut odcinki. Są dwa sezony aktualnie. Aha, eee, aha. Następnie powiesz Benkowi, żeby go obejrzał, jak jeszcze nie oglądał. A potem razem mi ładnie podziękujecie na antenie Fantasy że Wam poleciłem najlepszy <sum> serial animowany, jaki widzieliście w życiu. Każdy fan science fiction po prostu musi obejrzeć ten serial, jak go nie oglądał. On nie dość, że jest śmieszny, jest rewelacyjnym serialem science fiction. Jednym z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. A wiesz, że ja ostatnio... Gdzie to było? Chyba dzisiaj w sklepie, w GameStopie, oglądając laleczki, widziałem i byłem przekonany, chyba po prostu może nie zaczynałem na pudełku, że to były lalki z z powrotu do przyszłości, a teraz jak sobie patrzę, to chyba to były te, te Rick and Morty, Że bo, to, bo te, te oczy charakterystyczne tych, tych bohaterów, takie, takie szalone, wielkie. Ja nie chcę a... Tobie niczego mówić, bo cokolwiek to powiem, to zepsuję Tobie ten serial. On ma tak dobre odcinki, tak dobre pomysły, tak fajne motywy przetwarza w tak niespodziewany sposób. Mhm. Ach, coś, coś niesamowitego po prostu, to jest czysta zabawa. Hmm, może pierwszy mhm. odcinek to jest troszkę, troszkę inny niż reszta, ale jak obejrzysz dwa odcinki, trzy, to no nie oderwie się, nim skończysz. No, zdecydowanie, zdecydowanie w takim razie, przekonałeś mnie. Polecam i mówię nie tylko jako serial komediowy, ale też najlepszy serial science fiction ostatnich lat i, i autentycznie nikt, kto oglądał ten serial nie spotkałem się z kimś, kto by miał o nim złą opinię co jeszcze też o nim świadczy. Mhm. Mm -hmm. No Ja muszę troszeczkę czasu po prostu znaleźć tylko na, na to wszystko, bo Ojej, jak można tworzy czasach. się taki po prostu wiesz, kubka wstydu filmowego i ostatnio kolekcjonuję jakieś takie filmy klasyki kina, którą chcę mieć po prostu na blu ray i, i część po prostu filmów, takich jak na przykład Chłopcy z Ferajny, czy Chłopaki z Ferajny, mm -hmm. czy... czy, czy no na pewno no, wzią, no, gdzieś tam teraz. kiedyś słyszałem. Na 25-lecie jak wysła... to. Tak, wyszła nowa wersja wydania Blu-ray na 25-lecie ona jest bardzo fajnie przygotowana, bo po pierwsze oprócz tego, że film został ponownie odrestaurowany, że tym razem zeskanowali kopie, znaczy najpierw zeskanowali film do kopii 4K i dopiero później zrobili wersję Blu-ray, co oczywiście, wiesz, przy takim starszym filmie to tego tak za bardzo nie widać, nie, że to już nie jest taka ostrość super, jak, jak to jest powiedzmy w nowych filmach, no ale szacunek za to, że, że, że nie zrobili takiego, wiesz, bałko, że może z, z VHS-u nie, nie skopiowali tego na Blu-ray i tyle. <gry> jest wydanie na dwóch płytach, na drugiej, no i oczywiście są komentarze reżysera i tak dalej, ale druga płyta to jest oczywiście też przepełniona dodatkami. Jest bardzo sympatyczna książeczka, tylko to nie jest zrobione jako tam, wiesz, book i tak dalej, że masz książeczkę z płytą, tylko książeczka jest osobno do, do wydania gdzie jest y, y, też dużo ciekawych informacji, jakieś zdjęcia z planu, no, rewelacyjnie to wygląda. Bardzo, bardzo piękne wydanie i to jest też piękne, że y, chyba jest ze 20 ścieżek dźwiękowych Między innymi moja ulubiona ścieżka dźwiękowa, czy, czyli polski lektor. i Mogę oglądać z polskim lektorem. E, więc, e, wiesz, bo to się, to się nie zawsze tak e, udaje, no nie z, kupić film za granicą, który ma Polskę. Ten, dlatego, że w ogóle w Polsce Blu-ray'e czasami tak chcę sobie coś kupić i, i tak chodzę, przeglądam te półki w Empiku czy w Mediamarkt i te ceny są koszmarne. 60, 80 złotych i tak dalej. Kiedy ja kupuję filmy na blu ray wiesz, to ja, to ja celuję na przykład, nie wiem, no, to wydanie 13 euro. Aczkolwiek. Wiesz, a przepięknie zrobione. Aczkolwiek, wie, strasznie podoba mi się dodanie polskiego lektora jako ścieżki dźwiękowej. Nie, po prostu zrobili wszystkie ścieżki, że nie, nie będą, lo, wiesz, wycinać jakieś ścieżki, tylko do tego, że, wiesz, no jasne. nie, nie chcę. No. No ale no, nie no jest, jest. Jest parę rzeczy, które po prostu sprawia, że jak, jak widzę film na, na blu rayu to, to muszę kupić, tylko. Ja żałuję jednej rzeczy, że w Europie nie wydaje się, praktycznie w ogóle się nie wydaje wydań Criterion Collection. Nie wiem, czy kojarzysz taki, taki, takie wydawnictwo. Mm -mm. Oni po prostu, jak biorą. Film, no nie? To ten film to nie jest tylko film i zwiastun no nie, i to jest Criterion Collection, bla, bla. Tak jak to jest większość po prostu wydań specjalnych, teraz idzie się taką łatwizną, że po prostu wydajesz film i, i dwa zwiastuny. Zresztą w ogóle wszystkie polskie filmy są tak wydawane. Ja nie wiem, to jest jakiś, jakiś ból straszny dla mnie, tylko to jest po prostu taki przepełnione dodatkami, taki prezent dla kinomana. I na przykład wspomniana wcześniej gra z McKenna Glasem w wydaniu Criterion Collection, to jest, jest po prostu musisz mieć. Tylko jest jeden problem, Ona jest ona jest zablokowana na tylko region A, czyli można tylko na odtwarzaczach amerykańskich tę tę wersję oglądać. To my strasznie dobijamy. Blokady regionalne, co? Ten nowy, no. nowy, wolny świat pełnym przepływem znaczy, większość blu ray powiem ci, że nie ma tych blokad, no nie? To jest, to jest tylko właśnie takie wydanie jakieś super ja specjalne, wiem, ale jakie wyjątkowe. Ale ty i tak nadajesz y, z normalnego, cywilizowanego kraju, gdzie chociażby jakieś usługi w stylu Netflix mają jakąś ofertę i istnieją. No, ale zwierzę. polski Netflix chodzi w marcu. Ja mam nadzieję, że ty jesteś przygotowany na ten szok. Już powiedzieli to, w końcu, wie, że, będzie. Marzec, będzie tak? Ręczo, plebania, że marzec? Będzie rancho, plebania, M jak miłość. Już powiedział, że marzec? Czy to ty tak mówisz, że ja, marzec? To, wiesz co, no to, no to, to wiem, tam... wiesz, bo najpierw były te plotki, no nie? tak? Ktoś były jakieś takie prawie potwierdzone plotki Aha. Yy, i wydaje mi się, że gdzieś padła data, marzec. A, Ale żebym teraz szybciutko Ci powiedział, gdzie to widziałem, gdzie to usłyszałem. To niestety, niestety jestem już na tyle cyniczny, że obawiam się, że jak wejdzie po Netflix do Polski, to yy, w tej ofercie nie będzie nawet produkcji Netflixa, bo mają jakieś umowy, że nawet tych ich, ich własnych produkcji nie będą nas puszczać mogli. Mhm. Ten rynek wygląda strasznie. Nie wiem, co się kiedyś orientowałem i to jest po prostu jakaś masakra. No, no tak, to jest ten... Czyli 2016 rok zapowiada się ciekawie. No chyba, będzie chyba, wiele nie rzeczy nie, chyba nie tak dobrze jak 2015 jednak mimo wszystko. O Godzilla jeszcze nowa będzie. O. A to nawet nie wiedziałem, wiesz, bo znaczy jest dużo filmów, które, które jest zapowiedziane, gdzieś się obijają o, czy gdzieś tam coś yy, zobacz. ale dopóki nie ma konkretnej daty i zwiastunu, to tak naprawdę ja, ja jakby puszczam to mimo uszu. No to... Bo, bo to jednak jest trochę inny temat niż gry, wiesz, jakby gry tak bardziej na bieżąco śledzę, a filmy lubię no, oglądać, wiesz, e, jak już wyjdą. To też jest inna ilość tego gier, gier, ok, gier wychodzi też sporo aktualnie, ale i tak przy filmach to jest chyba jeszcze, mm -hmm. to, to jest mało, no, ta cykl produkcyjny gry jest dużo dłuższy od cyklu produkcyjnego filmu mimo wszystko, mm -hmm. dalej, przynajmniej tych gier gry. najwyższych, naj, największych, tak. Dokładnie. Ale, więc, no jest ta różnica, no ale nie, no to będzie, to będzie raczej kolejny ciekawy rok. Mam nadzieję, że będzie można się pospotykać i się pokłócić, jaki film był najlepszy, a nie tylko, który był najgorszy, bo takie lata też bywały. No tak. Ale to już tak trzeba się przyzwyczaić, że człowiek po prostu ogląda te skrojone pod, pod masową publikę PGA, czy PG, przepraszam, PG, blockbustery, których, których nawet już się nie przeklina. Jak wiesz, jak robią kolejną część Die Hard, i tam nie, nie oh yes, pada oh yes. pół przekleństwa. No to to, to już jest, wiesz. A ja pamiętam, nie wiem, czy, czy, czy ty pamiętasz trzecią część Die Hard... To jest chyba ta, ta z Samuelem Jacksonem. Eee, ta, co bomby rozbrajali, tak? Tak, co, co biegają mieście. po tym. Tak, i tam jest no tam są po prostu takie rzeczy, które by dzisiaj nie przeszły, no nie? Bo tam... W, w, tak, to, on tam on chodzi, nakręcony w 95 ten, roku. Na musiał chodzić po dzielnicy. Tak, z takim, z takim bardzo brzydkim tekstem, no nie? Tak, tak, Który tak. obraża czarnoskórych po, czarnosk po dzielnicy czarnoskórych, no nie? I to jest po prostu no, taka taka rzecz, która dzisiaj by nawet nie pojawiła się ze względu na poprawność polityczną. Że, że po prostu coś by takiego nie przeszło, no... Wiesz, Ja na przykład oglądałem niedawno francuskiego łącznika, no tylko że film ma 40 lat. Mm -hmm. I, I tam po prostu też padają takie rzeczy, że, że w dzisiejszych czasach to już ta poprawność polityczna nie pozwala na przykład powiedzieć właściwie jakby odnieść się do kolory skóry. Y w taki sposób jakiś innego człowieka, no bo rzeczywiście to może być jakiś już nie na miejscu w dzisiejszych czasach, a wtedy to była taka norma, nie? I to jest ciekawe, no ale to jest, o to wina. oglądasz te stare filmy i to jest jak normalnie, wiesz, pocztówki z innych planet, gdzie palą normalnie w każdym pomieszczeniu, trochę tak nie wychodzą na dwór czy na balkonie, nie pociągają dymka, tylko po prostu jak ludzie siedzą gdzieś tam i wiesz, i to jest jakby taki akcesorił, nie? Wylatuje i zewsząd, sprawa lewa. Tak, dokładnie. No to no, właśnie, ale czy jest jakiś jeszcze film, tak może, który na no, poważne science fiction, taki wiesz, bo, bo bardzo się cieszę, że w ostatnich latach wrócił ten temat, bo, bo przez kilka lat nie istniał w ogóle taki hard sci-fi. Mm -hmm. Jednak, czy to były dobre filmy, czy nie, no to już tam mniejsza o to, ale był, był, był Interstellar, był Prometeusz, tak. był Marsjanin, no, może mniej Marsjanin w tym wszystkim, ale by, była jeszcze ta grawitacja, też może mm -hmm. trochę mniej jako hard sci-fi, ale jednak. Czy znaczy, on, on miał w sobie taki elementy? Dlatego, że on po prostu jak oglądasz, to tam nie było, wiesz, miejsca na, na, na, na takie pierdoły. No nie? To, ale coś... Które na przykład były w Interstellarze. No nie? Chociaż będzie tak, że już jestem. Taką miałem przerwę długą po obejrzeniu Interstellarze, ja już jestem gotowy, żeby jeszcze raz ten film zobaczyć. Ja, ja dalej będę uważał, że Interstellar i tak podoba mi się dużo bardziej do Prometeusza, ale. Czy znaczy, Prometeusz jest, jest innym filmem? No nie, jest, no, oczywiście. jest po prostu. Tam, tam, tam, głupota wywołuje face palmy, a tutaj głupota w Interstellar wynika z tego, że po prostu jakby manipuluje się, jakby postrzeganiem nauki, no nie? że tłumaczy ci się, wiesz, jakieś zjawiska w sposób bardzo naukowy, jest bardzo poważny, ale na chłopski rozum, nawet, no wydaje się, że to jest bez sensu, no nie? Żeby, żeby czas, no nie gdzieś tam po prostu na, na planecie, no nie inaczej płynął niż na orbicie, tylko ze względu na to, że gdzieś tam w jakiejś odległości jeszcze dziura, która by dawno wciągnęła w ogóle całą tą planetę, a nie tylko zatrzymała czas, no. no więc, ale to, to jest prawda. jakby no, mnóstwo takich dziur. Natomiast, tak, przynajmniej nie psuł jakiejś innej serii filmów przy okazji. Jeżeli mówię w ogóle o interstellarium zakończeniu, które jest po prostu, wiesz, no miłość jako ja, inny film. Ja, ja to wzrósł, nie tak bardziej, bo o tych filmach rozmawiać, tylko tak się zastanawiam, czy czy, czy, czy, czy, w 2016 roku jest taki, jakiś Film tego typu, już teraz, o którym wiadomo. Znaczy, coś, taki hard, hard sci-fi w, w kosmosie, w kien, no? W 2016. No, no tak ja, ja właśnie, dzień niepodległości. Nie, nie, nie, nie właśnie nie, nie właśnie do tego wierzę, że nie, nie, nie Starczyk, nie dzień niepodległości, nie, nie jakieś takie e, Ghostbustery. mam nadzieję, to ja tylko powiem zakończenie, że jak nam nic nie wpada do głowy, to mam nadzieję, że coś takiego jest, który nam po prostu. Przeleciał bokiem. Bo znaczy jest bo ja taki, na te taki film, film który ma pod koniec roku. roku wyjść, ale ja za bardzo nie, nie, nic nie wiem. Na, na ten temat chyba Pas Passengers się nazywa. E, jest też tak. I tam gra Jennifer Lawrence i Chris Pratt. Więc, więc to jest też osadzone w jakiejś tam przyszłości, że, że jest jakiś nie wiem, mechanik, jakiś inżynier, który jest na... na, na, na jakby zakontraktowany, aby odbyć 120-letnią podróż do odległej kolonii, na, w ogóle w innej galaktyce, więc to, to, to coś w tym stylu może być takiego właśnie cięższego science fiction, na które, na które być może liczysz, no nie? ale przynajmniej szczerze, że o tym o tym filmie wiem najmniej z tych wszystkich, o których... To no, jest daleko do niego jeszcze, więc mogliśmy. pewnie też mało... Tak, mało To jest, to jest praktycznie końcóweczka, końcóweczka roku, to jest ostatni Praktycznie ostatnie dwa tygodnie, ostatni tydzień 2016. Więc, yes, awesome, no ale to są jakby dwie, dwie ostatnie bardzo, bardzo na topie gwiazdy: no nie? Jennifer Lawrence, Chris Pratt. Więc, więc kto wie, no nie? Kto wie, kto wie. No, mam nadzieję, że też się jakieś konkretne informacje o kolejnej części Indiana Jonesa. Bo tak jak na przykład Harrison Ford zagrał Hanna Solo, to muszę przyznać, że ja z taką werwą to ja nawet nie widziałem, żeby on grał. Jakby, ja już myślałem, że jest tak zmęczony w ogóle życiem i w ogóle tym graniem w tych filmach, on ja to robi tylko dlatego, żeby opowiedziać kupony, bo wiesz, bo jeszcze 30 lat temu, 20 lat temu, to Harrison Ford po prostu, no, no to, to moje ulubione filmy są właśnie z tego okresu, tak, wiesz, lata 80, początek lat 90, to są najlepsze filmy, wiesz, ja już mówię, tam wszystkie te, te serii o Jacku Ryanie, tam, plus Air Force One, plus uh, Fugitive, plus uh, Presumed uh, uh, Innocent i tak dalej, i tak dalej, nie? Że nie mówię o, o, o, o wiedzych wojnach i Indianiczą się, ale po prostu gdzieś tam po prostu Harrison Ford y, grał już tak trochę na siłę. Nie mm. wiem, czy widziałeś y, drugą część. A, no tak. Ś śmieszna komedia, ale po prostu y, można powiedzieć, że on chyba grał tylko tam, wiesz, do, do, do lustra i właściwie wszystkie inne te, te sceny A. były gdzieś kręcone w blue boxie i później go doklejali do, do, y, do tego, gdzie on się tam pojawiał, bo właściwie to było takie dłuższe kamia kamiało, takie takie. takie. I to, to jest bardzo przykre. Dopiero. Wiek Adelaidy pokazał, że Harrison Ford, mimo że jest już no, starszym mężczyzną, nadal potrafi grać, chociaż film był taki sobie. I Han Solo właśnie też jest. No, no jest H&M całkiem... Solo, to tak, na pewno. Tak, tak. Natomiast... Że to jest promyk, najjaśniejszy promyk właśnie Przebudzenia mocy to jest właśnie Han Solo. Tak bym nie powiedział, ale dobrze. To jest bardzo, bie... no ale jest dobre jako Han Solo, to prawda. Tylko strasznie mi rozmawia jedna scena, kiedy on biegnie, jak go nakłonili do tego, żeby on biegł, uciekał przed czymś i to tak widać, że on to nie jest spoiler, widać po że biegnie. tak ledwo kuleje i Tylko, że to jest pokazane, że biegnie szybko, ale widać z tego ruchu, że to jest takie wiesz. Zrobili taką animację, pod kla... po... wycięli klatki, przyspieszyli to wszystko. Nie wiem, czego jak i czy Mad to jest Takie uczucie, bo jak ja to widziałem, to tak to wiesz. Nie, nie. Znaczy, to, to, to, to, ja wiem, o której scenie mówisz i, i, i naprawdę nie czepiam się. Chciałbym, nie, nie, nie. żeby wszyscy tak biegali w, w wieku 70 no, lat, Ja, ja no. właśnie też tak uważam, koniec końców. Tak, to jest akurat czekarstwo, to nie jest to, to, to żaden no, tak. zarzut. To. No dobra, to, Na to. koniec, Michale, chciałem Ci złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt i, i szczęśliwego nowego roku ano. wszystkim słuchaczom masy kultury i fantasmagierii jednocześnie. Wesołej Hanuki. Tak, wszystkich świąt. I, i, I wesołych świąt Bożego Narodzenia i, i, i Hanuki, i wszystkich innych takich świąt, które są nieświąteczne, nie ale jedynie dniami wolnymi. Naprawdę super sprawa. Trzech króli. Szampana. Otwierajcie z hukiem, bawcie się dobrze. Ja nie wiem, czy jeszcze coś... bo Wiesz, planowaliśmy, żeby to był odcinek na dogrywkę, ale coś mi się wydaje, że ja to po prostu puszczę jako, jako, jako wydanie specjalne część druga i to będzie osobny odcinek, dlatego że szkoda po prostu, żebyśmy doklejali tę wspaniałą, naszą długą rozmowę do, do, do, do, do, do poprzedniego odcinka, aby ten odcinek zostanie, ja, jaki to, jest. Ja to tak trochę zamarłem, bo tak przeglądam filmy Science Fiction tu widzę, jest jakiś Midnight Special i tak trochę zamarłem, bo niejaki Kylie Winn, czy jak on tam się nazywa, chłopak o bardzo dziwnej urodzie tutaj gra, czyli z Gwiezdnych Wojen, którego poznałem. Mhm, no to zaraz ma, będzie, ma, wiesz, Ma bardzo będzie, oryginalną urodę. Jeśli... Problem jest taki, że ta, ten, jeśli to jest ta postać, o której ty mówisz, e, i o której ja myślę, to ta niezwykła uroda niestety nie idzie w parze z niezwykłym głosem. I jak na przykład Mark Hamill nie mógł być, e, znaczy nie mógł później znaleźć takiej odpowiedniej roli, która by pas, e, pasowała do tego jego statusu tej, tego, tej gwiazdy Luka Skywalkera, to jednak rozwinął się fenomenalnie jako aktor właśnie dubbingowy, jako aktor głosowy. A tutaj mi się wydaje, że tak może nie być, no ale to jest jak no, jakby. Ten nie, nie, nie, chłopak nie podobno już jest strasznie popularny z serialu Girls, którego nie oglądamy, są jeszcze 11-latków. Więc tak? też nie jest to tak, jest... Że, że, że tak jak tam, że to jest aktor znikąd. Nie, nie, nie, to już jest aktor z jakąś tam pozycją. Jeśli chodzi o Girls, to tylko Super Girl, nowy serial, <laughs> który jest po prostu tak. Oczywiście kilka różnych tak zabawny, filmów, których Z Girls tytułu, ale których nie będziemy wspominać w tej kulturalnej audycji. Znaczy, ja generalnie jestem, jest, przyznam się bez bicia. Jestem mężczyzną, który docenia urodę i to jest naprawdę śliczna dziewczyna. E, ta aktorka, która od, o, od, otwarza rolę kary e, zor czyli Supergirl. E, nie wiem, jak ona się nazywa. Po prostu na pewno ty, jako wielki fan tego serialu, to pewnie będziesz wiedział. Y, tak, nie widziałem ani jednego odcinka, ale jest Niestety... ile... Melissa Benoit z... To był ten... Nie wiem ja się czy to nazywa się Noist. To był ten moment, kiedy stwierdziłem, że i tak bardzo źle robię ze swoim życiem, że oglądam Flasha i Arrow'a. <głos> Więc... Aha. No tak, ale no no wiesz, znaczy. no to jest taki guilty pleasure, przyznaj e, Flash tak, Aru to już jest po prostu, nie wiem, nawet nie, guilty I tak, Batman. Ale, ale nie wiem, czemu Flash, no dokładnie. Nie wiem, nie wiem jak, w jakim kontekście tam słowo pleasure by pasowało jeszcze. Ale wiesz co, nie, bo to też jest... To jest jakiś syndrom sztokholmski raczej bo jest, Bo to serial jest jak, jak wszystko inne na tym świecie, po prostu robisz Długi odcinek na 40 minut i wystarczy, że ci się podobają trzy rzeczy, na przykład nie wiem, trzy różne dziewczyny w tym serialu, i to już są twoje trzy powody, dla którego ten serial no oglądasz. No, w tym no to tak, no tam dziewczyny są dosyć ładne, to prawda. Ja to mówię tak z bardzo ksiosowskiego, punktu widzenia, ale ja ale jakby tłumaczę, dlaczego na przykład ktoś oglądałby serial, taki jak na przykład, nie wiem, pamiętniki wampirów. A ty, ale ty Flesha oglądasz? Nie, a, nie widziałem nawet jednego a odcinka. To, to zały, a Flash przy tym wszystkim jest zabawny. On jest zabawny po prostu. Jest takim serialem... Tam chyba Mark Hamill się fajnie. pojawia, nie? jest Tak. Mark Hamill w... tak. No właśnie, to, to, to brak... tyle wiedziałem. I wiem, że chyba w Arrow w jednym odcinku był crossover z Prison Breakiem. Tylko czy to był ten bohater z Prison Break'a czy Nawet jakiś inny Nawet braci akt. z Prison Break'a, ale nie. To ale by... to jest to ci, ci, ci bracia, czy to jest po prostu nie, no tylko nie, że ci aktorzy? Nie, to są ci sami aktorzy, nie grają inne aha, postacie, aha. natomiast też Ale to by było szczerze, by było. Bo tam już wiesz, ja zawsze... w tych serialach już ma z 20 super bohaterów w ogóle, przynajmniej. Prison Break to był rewelacyjny serial, właściwie pierwszy sezon był rewelacyjny, bo tam była taka scena, chyba w pierwszym odcinku, ja się bardzo śmiałem z tego serialu, bo, bo w pierwszym odcinku było pokazane, jak główny bohater, ten autystyczny architekt, ściąga koszulę i on miał wytytułowaną ten e, mapę, ten plan e, tego więzienia, nie? I tam, żeby uzmysłowić, że ta mapa, chociaż ona jest taka abstrakcyjna, to ona się składa, jeśli na nią spojrzysz odpo nie, pod odpowiednim kątem czy coś... W autentyczny, wiesz, obraz, no nie? I oczywiście hmm. nie mogli tego powiedzieć, opisać i tak dalej, musieli to zanimować. I to wyglądało jakby po prostu to był taki żywy tłuszcz z, z jakichś, nie wiem, z jakiegoś, z jakiejś, nie wiem, oh, nie fiction tak albo z jakichś takich groszowych opowiadań jeszcze z czasów, albo nie wiem, jak e, jest taka książka e, China... E, e, Miewila, China, uh -huh. China Miewil chyba się nazywa, Kraken i tam jest po prostu jeden ze złych y, takich, jednym z antagonistów jest y, żywy tatuaż. <laughs> po prostu. I to jest taki totalny, totalny kosmos, no, nie? Po prostu twoja wyobraźnia musi chodzić na zupełnie innych obrotach, no, nie żeby to wszystko wyłapać. No, I tutaj ty masz takie wrażenie, że kolej z Season Break'a ma właśnie taki żywy tatuaż, który zmienia się niezależnie nie, od tego, co ma, co ma przedstawiać. I to, jest, to będzie ciekawe. Fajnie się rozmawiało. naprawdę tak, bardzo sympatyczne. się usłyszeć. Taka mała namiastka masy kultury, więc mam nadzieję, że, że zmobilizowałem cię do tego, żebyś rzucił te korpo i, i wrócił do nagrywania. Nie, no wiesz, właśnie bo nie liczy się to, co, za co masz, z czego masz pieniądze, tylko z czego Dokładnie. masz satysfakcję. Korpo rzuciłem, teraz mam nie korpo i to jest problem. Korporobota to przynajmniej jest 8 godzin do domu. No nie, od linijki. Jap. Więc, no, więc to jest duża różnica. Jeszcze raz Ci, Michale, e, dziękuję w takim razie i pamiętajcie, żeby odwiedzić w, e, Michała e, podcast i Szymona www.masakultury.pl Ja zapraszam. prawie na pewno mogę powiedzieć, że coś w tym roku jeszcze się pojawi. Liczymy na to i pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagiera.net Lubić na Facebooku, głosować w ankiecie, w plebiscycie na najlepszą grę roku według faktów no Magii. pojawiają się plebistyce. kategorie. Ja nie głosowałem jeszcze w tym roku. Nie, bo dopiero zawsze. będzie to. Znaczy, w momencie, kiedy Wy już tego słuchacie i, i, i to ankieta oczywiście już jest, ale, ale ja właśnie pracuję nad takimi drobnymi w poprawkami, w dodaję kategorie plebisty? właśnie popkulturowe. To dobrze, najlepszy bo, film bo Na grę tak roku to chyba nawet plebiscytu nie trzeba robić w tym roku. No nie, no to już jest tak jednogłośne, że znaczy, no wiesz, liczymy na miejsca od 2 do 10, że będą jakieś takie zaskakujące. Ja, ja, ja tylko bym się zastanawiał, czy dodatek, czy, czy główna gra, bo, bo jednak... Nie, jako całość, jako całość. okej, okay, bo ja tutaj jest... jednak dodatek bym bardzo mocno weksponował. No to wiesz, to, to oczywiście punkty dodatkowe za dodatek służą temu, że wiesz, cała gra na tym zyskuje oczywiście. O, nie... Jest? o już nie chcę... Dobra, rozmawialiście o grach, już, <śmiech> ja już sobie daruję wychwalanie. Pamiętajcie, żeby dołączyć gru do grupy Fantasmagieria dyskutować, no komentować, tak, lubić, powinni... polecać. Znaczy, no, to zrobiliście. Tak, grupa na pięć Dzięki. To jest Magieria. Cześć.